Rozdział dziewiętnasty — Bierzemy z sobą tego robota? Ford spojrzał z niesmakiem na Marwina, wykrzywionego pokracznie w kącie pod palemką. Zafot oderwał wzrok od lustrzanych ścian ukazujących panoramę pustyni, na której serce ze złota zdążyło wylądować. — A, tego paranoidalnego androida? Tak, bierzemy go. Po co ci maniakalno-depresyjny robot? Wydaje wam się, że macie problemy, co? spytał Marwin, jakby mówił do świeżo zajętej trumny. Ciekawe, co byście robili, gdybyście sami byli maniakalno-depresyjnymi robotami. <grych> Dziękuję, tylko nie próbujcie odpowiadać. Jestem pięćdziesiąt tysięcy razy inteligentniejszy od was, lecz nawet ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Przy samej próbie zniżenia się do waszego poziomu umysłowego zaczyna mnie boleć głowa. Trillian wpadła do centrali jak bomba. Moje białe myszki zwiały! Zawołała. Ani na jednej, ani na drugiej twarzy zafoda nie pojawił się wyraz głębokiego zmartwienia czy współczucia. Pies drapał twoje myszki. Burknął. Trillian rzuciła mu wściekłe spojrzenie, i pobiegła z powrotem do swojej kabiny. Może jej stwierdzenie spotkałoby się z większym zainteresowaniem, gdyby było powszechnie wiadomo, że na planecie Ziemia ludzie byli trzecią co do inteligencji bioformą, nie zaś, jak ogólnie uznawała większość niezależnych obserwatorów, drugą. Dzień dobry, drogie dzieci! Głos był dziwnie znajomy, choć zarazem zmieniony. Miał w sobie coś matriarchalnego, a odezwał się w momencie, gdy dotarli do śluzy powietrznej, przez którą zamierzali wyjść na powierzchnię planety. Spojrzeli po sobie zdziwieni. To komputer, wytłumaczył Zafot. Odkryłem, że na sytuację awaryjne ma zastępczą osobowość i wydało mi się, że ta może być teraz odpowiedniejsza. Dziś jest wasz pierwszy dzień na nowej planecie, ciągnął Eddie nowym głosem. Chciałbym więc, byście się wygodnie i ciepło ubrali i nie bawili się ze źle wychowanymi potworami o wyłupiastych ślepiach. Zafot niecierpliwie stukał palcami w pokrywę luku. Przepraszam, mruknął, ale wydaje mi się, że więcej dałby nam suwak logarytmiczny. Chwileczkę. Warknął komputer. Kto to powiedział? Komputer, mógłbyś być tak uprzejmy i otworzyć luk wyjściowy? Zafod usiłował zachować spokój. Nie wcześniej, aż zgłosi się ten, kto to powiedział. Komputer nie zamierzał popuścić. Ostentacyjnie wyłączył sobie kilka synaps. Nie wytrzymam. Ford jęknął, padł na groć i zaczął liczyć do dziesięciu. Całe życie potwornie się bał, że obdarzone wrażliwością bioformy mogą któregoś dnia zapomnieć, jak to się robi. Tylko licząc, ludzie mogą udowodnić, że są niezależni od komputerów. Długo mam czekać? zapytał Eddy srogo. Komputer! zaczął Zafot. Czekam! przerwał Eddie. Mogę czekać cały dzień, jeśli będzie trzeba. Komputer! spróbował Zafot jeszcze raz. Cały czas szukał argumentów, którymi mógłby nieco utemperować Ediego, ale uznał, że nie warto próbować walczyć z nim i jego bronią. Jeśli natychmiast nie otworzysz luku wyjściowego, jednym skokiem znajdę się przy Twym głównym banku danych i cię przeprogramuję, siekierą. Mówię jasno. Eddy przestraszony ucichł. Zastanawiał się. Ford spokojnie liczył dalej. Jest to chyba najagresywniejsze zachowanie wobec komputera. To tak, jakby podejść do człowieka i powtarzać bez ustanku krwi, krwi, krwi, krwi. Jak widać, będziemy musieli jeszcze popracować nad kontaktami interpersonalnymi, stwierdził Eddie i luk się otworzył. Wionął na nich lodowaty wiatr. Skulili się i zeszli rampą w dół, Wiało wykusz Margratei. To skończy się płaczem, zobaczycie! Krzyknął za nimi Eddie i z powrotem zamknął luk. Parę minut później na rozkaz, który go zupełnie zaskoczył, jeszcze raz otworzył i zamknął luk.